Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od dwojga z sześciorga sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. Według ministra sprawiedliwości prezydent łamie prawo. Według prezydenckich ministrów nie miał innego wyjścia.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 Polska odwoła się od wyroku belgijskiego sądu, który orzekł, że mamy zapłacić miliard 300 milionów euro kary za nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19 oraz odebrać ponad 60 milionów dawek. Polska zamierza skorzystać ze wszystkich przysługujących jej środków prawnych w celu zmiany tego orzeczenia i obrony swoich interesów, podkreśla Ministerstwo Zdrowia. Producent szczepionek Pfizer pozwał Polskę i Rumunię, argumentując, że oba kraje powinny były przyjąć szczepionki, bo były do tego zobowiązane, kontraktem Komisji Europejskiej. Polska w 2022 roku odmówiła ich przyjęcia, tłumacząc to mniejszą liczbą zakażeń i trwającą wojną na Ukrainie. Rumunia podjęła podobną decyzję. Rządowe mechanizmy wprowadzone w związku z kryzysem paliwowym są skuteczne, podkreśla minister energii Miłosz Motyka i zapewnia, że nie ma ryzyka przerwania łańcucha dostaw surowca do Polski. Rząd nie przewiduje też na razie wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliwa na stacjach benzynowych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 A dziś zgodnie z decyzją ministra energii benzyna 95 ma kosztować na stacjach maksymalnie 6 zł i 23 grosze za litr, a olej napędowy 7 zł i 65 groszy. To są aktualności jedynki. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma ogłosić, że wojna na Bliskim Wschodzie i amerykańska operacja w Iranie potrwa jeszcze dwa, trzy tygodnie. Taka zapowiedź ma się pojawić w jego wieczornym orędziu do Amerykanów. Według przedstawiciela Białego Domu amerykański prezydent ma przekazać, że operacja Epicka Furia osiąga zapowiadane cele lub nawet je przekracza. Wśród sukcesów ma wymienić zniszczenie rakiet balistycznych i zakładów oraz zniszczenie irackiej marynarki wojennej, a także obronę Iranu przed destabilizacją i uniemożliwienie zakupu przez Teheran broni atomowej. W przemówieniu Donalda Trumpa ma się znaleźć także krytyka NATO i zapowiedź możliwego opuszczenia sojuszu przez USA. Orędzie Trumpa o trzeciej nad ranem czasu polskiego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem za. Dosłownie kilkanaście minut ludzkość zrobi duży krok w stronę powrotu na Księżyc po ponad 50 latach nieobecności. Na przylądku Canaveral na Florydzie w USA, 24 minuty po północy naszego czasu. Start misji Artemis 2. Jej celem nie będzie wylądowanie na Srebrnym Globie, ale jego załogowe okrążenie. Choć misja Artemis 2 nie wyląduje na Księżycu, to jest kluczowa dla powodzenia misji w przyszłości, mówi Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu.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 Cieplej na południowym wschodzie oraz południu od 2 do 5. W dzień na ogół pogodnie, tylko na południowym wschodzie nadal i na południu słabe opady deszczu, a na obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 4 do 9. Wiatr słaby, tylko wysoko w górach. Porywisty. 1. Polskie Radio. Jest czwartek, 2 kwietnia 92. dzień roku. Słońce wzejdzie o 6:09, zajdzie o 19:11. Dzień będzie trwał 13 godzin i 2 minuty. Krótka kartka z kalendarza. 98 lat temu Straż Celna została przekształcona w Straż Graniczną. 90 lat temu urodziła się Elżbieta Sommer, prezenterka pogody w telewizji polskiej nazywana Chmurką. 50 lat temu kopalnia soli w Wieliczce została wpisana do Krajowego Rejestru Zabytków. Także 50 lat temu w Warszawie zmarł Felix Sztam, trener bokserski, wychowawca kilku pokoleń polskich pięściarzy. 29 lat temu Zgromadzenie Narodowe przyjęło nową Konstytucję Rzeczypospolitej. 21 lat temu w Watykanie zmarł papież Jan Paweł II. Dziś Wielki Czwartek, pierwszy dzień Triduum Paschalnego, najważniejszych dla chrześcijan trzech dni w roku, podczas których wierni wspominają Mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 2 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzony w rocznicę urodzin duńskiego pisarza Jana Christiana Andersena dziś także Światowy Dzień Świadomości Autyzmu a imieniny obchodzą Franciszek, Wiktor, Maria, Teodozja, Urban i Władysław najlepsze życzenia od jedynki Autopromocja Wywiad rzecza to rozmowa niespieszna i szczera rozmowa prawdziwa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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Folk on. E na noite sês gritaiada Temporal talvez também não Na brandura e calmaria Nós já morta bem descansar De ser e resistência Para sobreviver nessa tormenta Na brandura e calmaria Nós já te bem descansado De ser e resistência bardzo mi, mi, mi, amore mi, desafio, Jan Emil Młynarski, to jest audycja Folk On w Jedynce. Rozmawiamy o zespole oberka, strawel, o płycie i o mistycznej podróży do samego środka interioru. Wiosna, czas nowych akcji, aktywacji, ogólnego obudzenia i świadomości przebudzenia. Dobry wieczór, Maciej Szajkowski, kłaniam się Państwu. Ze mną Jan Emil Młynarski, szacunek. Szacunek, dobry wieczór. Janie, gratulacja, bo oto jesteś autorem albumu Oberka z Travel. To twój ensemble, którym zaskoczyłeś w brawurowych interpretacjach mazowieckich, nutkorzennych, teransowych, oberkowych. Natomiast śledzę twoją drogę właściwie od projektu 15 minut przez wszelkie impresje popowe, do warszawskiego komba tanecznego i wszelkich impresji miejskich, około jazzowych i około folkowych. W których się odnajdujesz najlepiej, najbliżej ci dźwiękowo, do którego z tych światów? Myślę, że najbliżej jest mi do warszawskiego kombo tanecznego. Najbliżej, dlatego, że to jest zespół, który Założyłem 15 lat temu, już w tym roku będzie 16. Jestem bardzo związany z tym brzmieniem, z tym zespołem i w ogóle z tą opowieścią, którą niesiemy. Natomiast oczywiście no, moją podstawową życiową aktywnością i umiejętnością jest granie na perkusji. I staram się na tej perkusji grać w różny sposób, brzmieć w różny sposób i nie zamykać się na nowe i na inne. Ta moja gra ewoluuje na przestrzeni lat i myślę również, że to, że usłyszałem oberki, że pojechałem na Radomszczyznę kilkanaście lat temu pierwszy raz i mogłem usłyszeć tę muzykę i zasiliłem grono tych mieszczuchów, którzy po prostu utopili się w tym zupełnie, no to właśnie jest to, no, że po latach zacząłem to wszystko wdrażać do mojej własnej gry, do mojej muzyki no. i szukać takich połączeń i takich ludzi, i tworzyć takie środowisko i takie okazje, żeby móc po prostu z tym eksperymentować. Ale zanim jeszcze wyprawimy się za rogatki miasta stołecznego do naszego korzennego interioru, no to trzeba też dodać, że masz w sobie rodzaj wewnętrznego wręcz, umiłowania tej kultury przedwojnia, nazwijmy to. Czemu dajesz wyraz w swoich autorskich audycjach radiowych? No tak, audycje radiowe Salon Ulica Dancing to już jest historia kilkuletnia. Jestem w trójce radiowej co tydzień w niedzielę i mam wierne grono słuchaczy nieobojętnych, którzy czekają na właśnie te, a nie inne kawałki i opowieści. Osadziłem się w tym myśle. Nie mógłbym żyć bez radia. Pokochałem radio. To jest też bardzo piękna okazja do tego, żeby z tygodnia na tydzień szukać, otwierać nowe szufladki, bo ta historia się nie kończy. Ona jest bardzo obszerna. Pierwszy ja się przede wszystkim w tych audycjach dzielę po prostu swoją miłością do tej muzyki i do kontekstu z którego ta muzyka pochodzi. I e... też artefaktami z epoki, bardzo często prawdziwymi skarbami kultury polskiej. No tak, no, ale to wiesz, to tak jak ze, ze, ze wszystkim. Jeżeli pracujesz, jak to się mówi fachowo, z pamięcią i obracasz się w tym trybie przeszłości, to oczywiście za tym idą również artefakty, jakieś dobra materialne. W postaci w moim przypadku są to nuty, są to zdjęcia, są to książki, są to płyty. Szelakowe zdarzało się, nie tylko winylowe. Zdecydowanie. Ostatnio mieliśmy na przykład dzień otwarty w Radiowej Trójce i prezentowaliśmy gramofon nakręcany korbką i pokazywaliśmy jak to brzmi jak gra i słuchaliśmy wyłącznie szelakowych płyt. To posłuchajmy, jak brzmi muzyka sprzed wieków, wyniesiona do współczesności w bardzo futurystycznym wydaniu. Oto Jan Emil Młynarski, Mateusz Niwiński, Piotr Zabrocki, Piotr Domagalski, Oberka Strawel, dzisiaj premierowo w Jedynce. Berka Stravel, premiera w programie pierwszym Polskiego Radia w audycji Folk On. Skład zespołu, mamy tutaj skrzypaka polnego, tego nazwijmy to piewce nut razowych. Przaśnych, niesłychanie często też zakręconych, wirtuozerskich, czyli Mateusza Niwińskiego. No, niestrudzonym twoim takim partnerem dźwiękowym w eksploracji nadprzestrzeni sferycznej jest Piotr Zabrocki. Kto jeszcze tworzy Oberka to jest kwartet, wyjściowo jest to kwartet Niwiński wspomniany, Zabrocki już wspomniany i do tego jeszcze jest Piotr Domagalski, nasz wspaniały kolega, przyjaciel, który gra na basetli na tej płycie. No, pojawia się głos, głos znany admiratorom dźwięków ludowych. Zaprosiliśmy oczywiście no, legendarną postać, taką podporę prawda, tej tradycji interioru śpiewaczej i nie tylko śpiewaczej, Marię Ciwiec z gałek Rusinowskich. Marysia jest wyjątkową, absolutnie romantyczną nietuzinkową artystką, oddaną bez reszty tej sztuce i trzeba powiedzieć również, że od lat jest nauczycielką i świadomą i nieświadomą nauczycielką wielu. Mhm. Współpracowałeś z innym takim skrzypakiem, który dziedziczy tę kulturę w sposób naturalny, pokoleniowy, czyli ze Zdzisławem Kwapińskim, jego doborową kapelą. Tutaj kombo uwieczniło wspaniały repertuar, taki wiejsko-miejski. No Chciałbym zapytać, czy istnieje ta granica, gdzie ona się zaciera, bo dawniej Zgodzisz się, w PRL-u istniał taki konflikt, prawda? Wieś-miasto, myślę, w połowie lat 90., to zaczęło się zacierać na skutek fascynacji ludzi z dużych ośrodków miejskich, głównie tej z Warszawy, ale też i Krakowa i trójmiasta kulturą ludową. Istnieje dalej ten podział, Twoim zdaniem? On się zatarł, tak jak powiedziałeś, w jakimś sensie się zatarł. Poprzez kultywację tych y, długich, długich tradycji. Przez ludzi z zewnątrz, to ludzie z zewnątrz, z miast, głównie inteligencja miejska wzięła w swoje ręce tę przepadającą tradycję. I po prostu tak, Ginącą na naszych oczach albo odchodzącą gdzieś do jakiegoś folkloryzmu, do skansenu. No tak, oczywiście nie zgłębimy, nawet nie ruszymy tego tematu, czym to teraz jest, ale dobrze, że jest. I jest cała naprawdę duża grupa, powiedziałbym nawet rzesza muzykantów, o zupełnie innym już pochodzeniu. Ludzi nieprzyspawanych do ziemi, nie uprawiających gospodarki, nie żyjących z biegiem roku astronomicznego. Kalendarzowego, obrzędowego. Tak, natomiast no, bardzo głęboko wchodzą w tę muzykę. I tworzą pewne ośrodki życia takiego muzyki tradycyjnej. Mm, mm. Mam tu na myśli miejsca, mam tu na myśli festiwale, tabory i no. nagrywanie płyt, prawda? Wszystko to, coś z tym wiąże. No w twoim przypadku no jednak jazzmena, z krwi i kości, muzyka miejskiego, z bardzo progresywnymi nurtami związanego. Kiedy zaczęła się ta przygoda? Pamiętasz ten moment iluminacji ludowością? Tak, ja już wspomniałem o tym właśnie, że to był jedenasty chyba, czy dwunasty rok. Pojechaliśmy zupełnie przypadkiem właśnie z Piotrem Domagalskim, który na Oberkastrawę na Basetli gra i z Piotrem Zabrockim. Za sprawą Domagalskiego właśnie pojechaliśmy do Przystałowic Małych. Małych koło Radomia na zabawę. Bracia Gacowie słynni stamtąd się wywodzą, Jan Gaca. No tak i tam poznaliśmy zresztą Mateusza Niwińskiego, czyli to jest też jakiś tam jakieś tam zaranie właśnie też tego zespołu w jakimś sensie symboliczne. No i tam usłyszałem Józefa Kędzierskiego, bębnistę. Nagrywałem go wtedy na jakiś prymitywny telefon. Mam te nagrania do dziś jako perkusista, improwizator. Wykształcony raczej w tej perkusyjnej tradycji amerykańskiej, można powiedzieć. Czy zachodniej. Czy zachodniej, tak. Nie mogłem się otrząsnąć po prostu i zajęło mi wiele lat, żeby to zacząć rozumieć w ogóle tego oberka i przyswajać ten język, transferować go na ten mój aparat wykonawczy. Myślę, że to, co robimy z zespołem Oberka Stravel, to jest po prostu nasza wizja tej muzyki. To nie jest in crudo, to nie jest odtwarzanie czegokolwiek. To jest oczywiście duży szacunek do melodii i rytmu, aczkolwiek ten rytm się tutaj trochę przeobraża i na pewno robimy to w zupełnie innym brzmieniu. To jest audycja Folk On w Jedynce. Rozmawiamy o zespole Oberka o płycie i o mistycznej podróży do samego środka interioru. Pan Emil Młynarski, nasz gość specjalny dzisiaj premiera niezwykłego przedsięwzięcia pod kryptonimem Oberkas Travel. Z jednej strony archaiczność, starożytność kultury plemiennej, polnej, leśnej, ludowej, korzennej. Z drugiej bardzo kosmiczne wykonania, ale z zachowaniem kanonu. To niezwykle ważne. Przede wszystkim tej melodyki i rytmiki, która jest szalenie, szalenie trudna, Ja wspomniałeś, że wiele lat zabrało Ci rozkodowanie tego przekazu, przecież starożytnego, gdzieś mocno tkwiącego w naszym kodzie DNA. Ale słychać tutaj i jazz, i jakieś rytmy nawet egzotyczne. Krytycy doszukują się fascynacji Afryką Zachodnią. Jakbym powiedział, echa, na przykład reunion tutaj, tego ośrodka takiego aktywnego muzycznie, gdzieś wybrzmiewa, Afryka. Słowiańszczyzna, Mazowsze. Co tam jeszcze Was fascynuje? Muzyka, którą bierzemy na warsztat. Muzyka głównie z Kajocka, z Radomszczyzny. Trochę z Opoczyńskiego też. W mikroregion Kajoków odpisany przez Andrzeja Bieńkowskiego. Właśnie to jest ta jego nomenklatura. Tak, tak. To jest muzyka nieparzysta. To są rytmy trójdzielne. A rdzenna muzyka świata, bym powiedział, czyli muzyka wywodząca się z zachodniego wybrzeża Afryki, to jest również muzyka trójdzielna. Tutaj możemy bardzo łatwo dojść różnych wspólnych takich zbornych punktów miejsc. I szukałem tych miejsc. Wszyscy szukaliśmy tych miejsc właśnie, mhm. tych wspólnych punktów. Mhm. Jedna rzecz to muzycznie. Masz tutaj na sześć rytmy, tutaj na trzy i to wiesz, to nawet na papierze ci się może jakoś tam zgodzić. Druga rzecz to jest, jak to wszystko jeszcze połączyć z melodią. Jak tego za bardzo nie, nie wywrócić do góry nogami. Myślę, że inspiracja, o którą pytasz, to jest głównie inspiracja samym konceptem i brzmieniem idącym za tym konceptem, pochodzącym z krajów bardzo rozległego terytorium, Bałkanów, Kaukazu... Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu. Wszędzie tam grają jakieś młode zespoły, które zostawiły melodie i rytmy, a zmieniły instrumenty. Mhm. O, myślę, dotykamy sedna. Ta ewolucja instrumentów zdaje się tu być kluczowa, bo o ile tematyka pozostaje archaiczno, o tyle instrumentarium się zmienia, tak jak zmieniało się przez dekady w interiorze. Tylko widzisz, w interiorze się zmieniało instrumentarium przez dekady, do momentu, w którym się już tak zmieniło, że... Powstało disco polo. Że powstało disco polo, znaczy zmieniało się instrumentarium, się tak zmieniło, że zaczął się zmieniać repertuar. Mhm. I to bezpowrotnie. Tak. A w, w przypadku Turcji na przykład, czy Egiptu, czy Czarnogóry, chociażby, czy, czy, Mali. czy Mali, czy Czeczeni na przykład, czy Dagestanu, czy Gruzji, no i tak można do wieczora. Po prostu zmieniało się instrumentarium, ale nie zmieniała się melodia. I myśmy trochę za tym zatęsknili. To nas zainspirowało po prostu. Zaczęliśmy się bardzo szybko zastanawiać, co by było, gdyby te chłopaki czy dziewczyny, które przychodzą na zabawy do wiru i do przystałowic, które cały czas są, i którzy nie wchodzą już tam do środka, tylko stoją na zewnątrz i palą papierosy. Gdyby oni też, tak jak ich dziadkowie, dalej grali. Ja ten obrazek zobaczyłem, mhm. że gdyby oni grali, gdyby weszli do środka, gdyby nie stali tam na zewnątrz i już nie przyglądali się z lekkim półuśmieszkiem na to wszystko, na swoich dziadków. To Jesz mogliby kreować taki oberka z travel. To graliby to samo, tylko że już na syntezatorkach i na elektronicznych perkusjach i na różnych dziwnych rzeczach ze sklepu muzycznego. Mm -hmm. Ale melodia i rytm zostałyby te same. Jak Demiurk stworzyłeś alternatywną linię czasu w tych yy, mitycznych przystałowicach. No tak, yy, z kolegami, tak. Ale powiedziałeś również kawalerce, jak się mówi o tej ferajnie wesołej, że można, że nie ma się czego wstydzić, bo ja myślę, że tutaj kompleks jest kluczowy do zaniechania tego typu praktyki muzycznej. Kompleks to jest jedno, a dwa to jest policja tradycyjna. To jest tak ta, zwana milicja ludowa. Milicja ludowa, milicja. Czyli, czyli, czyli rodzaj ortodoksji, ortodoksji. Ta ortodoksja jest tym mocniejsza, im ktoś bardziej to przyswoił, będąc spoza. Ja tego nie oceniam, ani nie krytykuję, stwierdzam bardziej fakt. Takie próby, które my podejmujemy, nie wychodząc z samego środka tego środowiska, tylko raczej się mu przyglądając i się o nie ocierając, po prostu są przystankiem na tej długiej drodze do takiej naturalizacji tego zjawiska, tej asymilacji tego zjawiska w ogóle w, w historii muzyki. Ponieważ zauważ, że w pokoleniu Gaców, Kędzierskich, Zarasiów... Czyli naszych dziadków. Tak, czyli naszych dziadków, była to muzyka obrzędowa i bardzo hermetyczna. Ona była praktykowana przez wybranych, to muzykantem musiał być ktoś o niesłychanie specyficznych cechach. Tak, ale ona była też pomyślana pod konkretne wydarzenia dla konkretnych ludzi stamtąd. I oczywiście w pewnym momencie zaczęli podróżować, jeździli na festiwal do Kazimierza, i ktoś ich tam nakręcił, później Andrzej Bieńkowski zaczął jeździć ich kręcić i dzisiaj to jest dobro narodowe, możemy to, dzięki temu, że mamy to w internecie, możemy się tego uczyć. Natomiast to było bardzo zamknięte. No, teraz to jest wszystko otwarte, a są takie gremia młodych, którzy się tego nauczyli, którzy chcieliby hermetyzować to, na starą modłę. To jest niemożliwe, to się nie da. To jest pewien proces. No my po prostu myślę, że podchodzimy do tego bez tych kompleksów, też jako jednak no, muzycy po prostu, którzy grają też dużo różnych innych rzeczy, mhm. więc ja mam takie wrażenie, wyście wyszli jednak odważnie spoza ten kontekst dyskursu Trybunał Ludowy versus profani adepci, kontynuatorzy, jakkolwiek te podgrupy nie nazywałyby swojej twórczości, to jednak wam przede wszystkim zależy na muzyce i wyście tę muzykę wynieśli poza pewien ideologiczny spór. Powiem ci, co jest najważniejsze dla nas w tym wszystkim. I to nie tylko w tym zespole, ale w każdym innym, w którym dotykam tej materii, tej, tej muzyki tradycyjnej. Dla mnie jest jeden jedyny wykładnik to, czy jak pojadę na Wiochę do Radomia albo pod Radom, bo jeżdżę i z Oberka z byliśmy nieraz i graliśmy, oni grali swoje, a my graliśmy właśnie to. W ambasadzie muzyki tradycyjnej póki co nie zagraliśmy jeszcze nigdy. W Radomiu zagraliśmy wiele razy i pod Radomiem. Dla mnie jest tylko jeden wykładnik. Czy oni, jeszcze ci żyjący, ci, którzy przetańczyli miliony godzin na zabawach, wypili hektolitry wódki, zjedli tonę mięsa, i przepłakali i prześmiali się tyle lat. I sześć ton śledzi. I przegrali po prostu na tych instrumentach całe życie, to czy oni dają tak zwaną okejkę? Okay a dają. I to mi wystarczy. Oj, Dana moja pana, którego ja pana, ale tego pana, tego, co cały świat jego. A i tego pana, tego, co cały świat jego. Uy, u, u. Emilem Młynarskim, moglibyśmy godzinami, nocami, ta noc jest stanowczo i za młoda, i za krótka, byśmy wyczerpali chociaż pewien 1% tej tematyki, tematyki, która jest niesłychanie ważna, też pokazuje, że ktoś popularny, znany od pokoleń reprezentujący najwyższą kulturę muzyczną, literacką, fascynuje się źródłami i jak te źródła budują naszą współczesność, naszą codzienność i obecnie jak inspirują, to chcę zapytać, bo wiemy, że tercet Imperial to była rewolucja w dobrym znaczeniu, to było szaleństwo, to był karnawał w ramach ubiegłorocznej nowej tradycji. To jest koncept niezależny, autonomiczny od Oberka z trawem. Absolutnie, to są dwa różne zespoły. Co prawda w jednym i w drugim gram ja i Piotr Zabrocki. To są dwie kompletnie różne rzeczy. No, tak się akurat złożyło, że Oberka z Travel, płyta nagrana w zeszłym roku, właśnie teraz o niej rozmawiamy. No ale Wydana małym sumptem, prawda, w jakichś niezależnych kręgach niezależny, śródziemnych. Niezależny label Tańce, Tańce, aczkolwiek płyta jest dostępna w internecie. Jest dostępna na wszystkich platformach streamingowych również. Bardzo ją polecam. Również ma nominację do fonogramu Roku w radio, Tercet Imperial, w zeszłym roku Grand Prix na festiwalu Nowa Tradycja i co chciałbym powiedzieć to to, że w tym roku to, jest, to Grand Prix było na tyle brzemienne w skutkach, że nagraliśmy płytę, z której jestem dumny bardzo i szczęśliwy jestem, że się udało ją zrobić. W ramach festiwalu Nowa Tradycja tegorocznego będziemy mieli swój specjalny recital, show i to będzie show premierowy tej płyty. Będzie to w maju. Czekamy z niecierpliwością, wypatrujemy koncertów, potańców z Oberka Travel, tak jak i spotkań z tercetem Imperial. Wszystkiego dobrego, Jan, i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Zapraszam na koncerty. Oberka Strawel, najbliższy koncert na Next Fest w kwietniu, a potem w maju. Wystąpimy w Oku, czyli w Ośrodku Kultury Ochoty. Przy grujeckiej Przy Grójeckiej 17 maja. Zapraszam serdecznie. Dzięki. E, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Dziękuję. Dobranoc. A płakała dziewcyna, wiątka załośliwie. A płakała dziewcy na miód Oj, panie, boże, zapłać gołeczki dziewcy. A co mi dała wsi nie na drabinie, a co mi Boże wsi nie na drabinie. Oj, idę na moją. Ja, a Ciebie Janku, Ciebie, Ciebie Poganina A Ciebie Janku, Ciebie, Ciebie Poganina Nie na Cię pragnęła, a na Twoje kuniki, żebym się podzieła, a na Twoje kuniki, żebym się wodzieła. A konie moje, konie, konie moje, łopa, a już by się skończyła, do dziewczyny droga. Eee! Oj, żebym mi wiedziała, że Cię będę miała, a to bym gałuzet że... Obijała, a to bym gałózetki w lindzie obijała A da na da, nie da, no, da nie, a po, da, da, da, da Oj powiedz, żeby powiedz, co miałaś powiedzieć, A bo my się mam a kozali dowiedzić A bowiem wy się mamusia Kozali dowiedzić A kozali dowiedzić Kozali się spytać, A cymo spodusek Cymo na cym sypiać A da na da nie a, dan, a, dan, a Oj, kochanie, przyjdź do mnie, albo my się ucho. A bo ludzie go dają, za tym mnie kochą, a bo ludzie go dają, za ty mnie kochą. I go go your dog, want I go your